Z nami jest już nasz kolejny gość, pan Tomasz Keller ze Słupska. Witamy panie Tomaszu. Witam serdecznie. Reprezentuję pan Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Rozmawiamy dzisiaj w studiu, w audycji o projekcie uchwały, która ma na celu zmniejszenie zbierania ilości podpisów pod jakąś kolejną uchwałą z 6 tysięcy do tysiąca do w Łodzi. Proszę powiedzieć, ponieważ w Słupsku się to udało, udało się państwu obniżyć próg do 600 podpisów. Proszę powiedzieć... No, o historii troszeczkę, o genezie. Jak to wyglądało i, i, i jak Państwo doszli do tego sukcesu i z jakimi problemami się Państwo spotykali po drodze? To znaczy Centrum Inicjatyw Obywatelskich od początku swojej działalności bardzo mocno współpracuje z samorządem lokalnym, z samorządem miejskim, z Urzędem Miejskim. I my w pierwszych takich założeniach do tego projektu samego zapisu w statucie miasta o, o możliwości składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców miasta, zakładaliśmy, że tych podpisów poparcia trzeba będzie zebrać takim projektem 150. Natomiast no, Urząd twardo stanął na stanowisku, że tych podpisów trzeba o wiele więcej. Mówiono o liczbie tysiąca, półtorej tysiąca podpisów, i bardzo długo rozmawialiśmy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Słupsku o tym, aby ta liczba jednak była bardziej realna dla mieszkańców, ale też, żeby to była liczba, która zapobiegnie takiemu nagminnemu zgłaszaniu obywateli miasta Słupsk, no, powiedzmy projektów, które graniczyłyby z pewnym mhm. absurdem, czy, czy, czy miałyby się z jakąś realnością. Jednym słowem liczba, która miało... będzie optymalna dla wszystkich. Dokładnie tak. Ostatecznie stanęło na 400 podpisach i, i taki, jest, taki jest zapis w statucie, że 400 mieszkańców już może taką, e, taki projekt Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej zgłaszać. E, powiem szczerze, że te dyskusje były dosyć trudne e, z racji tego, że w naszym kraju i w moim mieście bardzo dużo jest stereotypów, e, które niestety dzielą trochę naszą małą społeczność lokalną na urzędników i zwykłych szarych obywateli. Znaczy jest bardzo duża bariera psychiczna z obydwu stron, żeby dopuścić do siebie taką możliwość, że jednak gramy do tej samej bramki. że tak naprawdę e, czy urzędnik, czy zwykły obywatel w zasadzie stara się o to samo. Czyli żeby fajnie się żyło w naszym mieście. A ile projektów udało się mieszkańcom zgłosić od czasu, kiedy obniżono liczbę podpisów? To znaczy jakby projekt został wprowadzony, już mówię, przy tej ustalonej, czter przy tej ustalonej liczbie 400 osób. Znaczy on, on jakby nie uległ zmianie jakby dodatkowym zapisem, czy, czy on od początku był na tym poziomie. To fakt, że, że długo były prowadzone rozmowy w tej kwestii, natomiast ten zapis, to mówię, to 400 osób. Od tamtej pory jakby nie spodziewaliśmy się jakichś natłoku tych, tych projektów, Natomiast od 2007 roku w życie weszły dwa projekty i proszę mi wierzyć, to jest dużo. To jest, to jest dużo, Dziemy. dlatego jak już mówiłem, ten proces jest dosyć trudny i ta bariera psychiczna swoich mieszkańców i, i, i przedstawicieli administracji jest dosyć duża. Natomiast są to projekty związane z regulaminem konsultacji społecznej i tak zwana uchwała rowerowa. Mhm. A proszę mi powiedzieć, tutaj... po tych dwóch latach, jak pan teraz ocenia tą świadomość społeczną, że właśnie gramy do wspólnej bramki? No Myślę, że sporo się zmieniło na plus, to znaczy i od strony urzędu i od strony mieszkańców. Teraz tych projektów uchwał w Urzędzie Miejskich jest złożonych kilka, około sześciu i to w jednym roku. Także w tym, roku, w tym roku już sześć takich projektów wpłynęło. One są w tej chwili poddawane różnego typu konsultacjom i wewnątrz urzędowym i, i, i na zewnątrz z mieszkańcami miasta. I myślę, że to jest spory sygnał do tego, że, że jednak idziemy w dobrym kierunku, że, że mieszkańcy zaczęli się przekonywać o tym, że to jest skuteczne narzędzie do tego, żeby coś w końcu zrobić jak trzeba w naszym mieście. Urzędnicy też uzyskali dodatkowe narzędzie do pracy, które im ułatwia kontakt z mieszkańcami Słupska, bo, bo takie jest założenie tego, tej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. No i też pojawiają się, pojawia się sporo kreatywnych pomysłów na rozwiązanie różnych problemów społecznych i to jest ta wartość, o którą nam chodziło przy, przy wdrażaniu tego projektu. Czy ludzie chętnie biorą udział w takich konsultacjach? No, też jeśli chodzi o same konsultacje, to przez ostatnie dwa lata pojawiło się ich znacznie więcej niż, niż jeszcze parę lat temu. Miasto raczej niechętnie konsultowało, sam urząd raczej niechętnie konsultował dokumenty strategiczne z mieszkańcami, bo też jakby nie uważał, że do końca, że mieszkańcy mogą coś wnieść do tych projektów, odkąd udało nam się wprowadzić regulamin konsultacji społecznych właśnie za pomocą obywatelskiej inicjatywy z tego roku. No tych konsultacji w tej chwili patrzę na stronę internetową, jest ponad 16 informacji o różnych konsultacjach. Ludzie chętnie biorą udział w tych konsultacjach, dlatego, że po wprowadzeniu regulacji, które, które nam się udało wprowadzić, w końcu mają techniczną możliwość udziału. Parę lat temu było tak, że w konsultacji były ogłaszane informacje o przeprowadzeniu konsultacji na temat na przykład budżetu miasta. Pojawiało się w klasie lokalnej czy na stronie Urzędu Miejskiego w dniu samych konsultacji. Znaczy to skutkowało to tym, że mieszkańcy no, technicznie nawet nie mogli wziąć udziału w takich, w takich spotkaniach. Teraz informacje o konsultacji musi się pojawić co najmniej dwa tygodnie przed e, samymi konsultacjami, co już ułatwia jak gdyby znalezienie czasu wolnego i... i, I zaplanowanie tak. Mhm. Dokładnie tak. A proszę Że powiedzieć, ogóle... co się jeszcze znajduje w tym regulaminie, który pozwala na taki bardziej realny udział e, obywateli w tym, co się dzieje i w tym, co jest podejmowane w ich imieniu przez samorząd? Mhm. Przede wszystkim e, regulamin konsultacji społecznych określa dokładnie kto, w jakim trybie e, i w jakim czasie przeprowadza te konsultacje. Czyli na jak długo przed samymi konsultacjami musi się pojawić informacja o nich, w jakiej formie są konsul te konsultacje prowadzone, czy jest to forum internetowe, czy jest to wysłuchanie publiczne, czy jest to bezpośrednie spotkanie na przykład prezydenta miasta z mieszkańcami i tak dalej i tak dalej. Znaczy też ten regulamin konsultacji reguluje taką rzecz że wyniki, w, jakim, w jakiej formie i gdzie i jak szybko po zakończeniu konsultacji pojawiają się wyniki, ich wyniki w, w prasie lokalnej, czy, czy w internecie, czy na, na stronie Urzędu Miejskiego. To są takie rzeczy, one mogą się wydawać drobiezgami w porównaniu z innymi rzeczami, które w internecie można znaleźć i, i, i działaniami innych instytucji, które po prostu internetem posługują się na co dzień. Natomiast jeszcze pra, parę lat temu znalezienie informacji dotyczącej konsultacji, wyników, tego, kto brał udział, kto jak głosował i, i, i za czym, jakie były wnioski, to było po prostu niemożliwe. Takich informacji nie było. Teraz ta zmiana jakościowa jest... No, o 180 stopni zwrot w takim dobrym kierunku. No, dużo, dobrego, dużo dobrego, można powiedzieć o tym, co się teraz dzieje w tej sprawie w Słupsku. A jak radni? Czy oni już zdążyli przewyknąć do faktu, że muszą jednak skonsultować pewne sprawy ze swoimi mieszkańcami? To znaczy radni zawsze chętnie konsultowali takie rzeczy. Jeżeli wynikała potrzeba konsultacji dokumentów strategicznych, zazwyczaj no, dość, dość obiektywnie i chętnie podchodzili do tematu. Zawsze ograniczenia wynikały z tych wewnętrznych procedur urzędu, który, które nie dawały gwarancji skutecznej konsultacji dokumentów strategicznych chociażby. No właśnie regulamin też pozwolił radnym na to, żeby żeby dla nich to regulamin stał się dodatkowym też narzędziem, bo na przykład klub radnych, bądź pięciu radnych, bądź e, e, komisja radnych może takie konsultacje społeczne powołać. Więc jeżeli w tej chwili jest potrzeba konsultacji wynikająca z potrzeby samych radnych, to mają oni konkretne narzędzie, którego mogą się, e, które mogą wykorzystać przy, przy takim powołaniu, powoływaniu takich konsultacji, czego wcześniej nie było. Hmm, także oni coraz chętniej korzystają z tego trybu e, i muszę przyznać, że w takich rozmowach e, naszych z e, rodnymi no, ten pomysł, który prowadziliśmy w lutym z tego roku no, jest, jest dobrym pomysłem. Tak Mam to do pana pytanie... Yy... Takie bezpośrednie, akurat byłem jakiś czas temu w Słupsku, poznałem to i owo. Pytanie bezpośrednie, czy wasz prezydent jako główny przedstawiciel władzy wykonawczej tak naprawdę słucha się waszych wniosków, no wiadomo i później uchwał i tak dalej? To jest, to jest pytanie, to znaczy słucha się, bo... No, czy bierze je pod uwagę, zyskuje. czy na przykład mm -hmm. traktuje je poważnie, czy niepoważnie, czy, czy nie wiem, stara się, żeby zrozumieć wasz problem, który sygnalizujecie w, kolej, w kolejnym wniosku, później przekładanym na uchwałę i tak dalej, czy też tak naprawdę, no powiedzmy, stara się podjąć własną decyzję i, i stoi to o koniem w stosunku do, do, do waszych pomysłów? E, znaczy decyzja prezydenta... No bo to chodzi o to, prezydenta. jaka tak, jest tak. realizacja, o, chodzi o realność realizacji, wie pan, no waszych pomysłów po prostu... Tego projektu. I tak mhm. dalej. Tak. Mhm. To znaczy tak, e, de, wszystkie decyzje prezydenta są pewną wypadkową e, innych decyzji, bądź też sugestii ze strony nie wiem, radnych, mieszkańców i tego, co, co przynosi mu jego własne doświadczenie. Regulamin konsultacji społecznych obliguje prezydenta do jednej rzeczy, mianowicie do tego, żeby przy publikacji wyników konsultacji on ujawniał, jakie wnioski wpłynęły i dlaczego zostały uwzględnione bądź nie zostały uwzględnione. Znaczy, cokolwiek wpłynie do radnych i prezydenta w trybie konsultacji społecznych, czy, czy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wymaga odpowiedzi prezydenta w taki, no, w jawny sposób. Także samo to zmusza go, jak gdyby, do rzetelnego podejścia do sprawy. Tutaj akurat publikacja tych informacji w prasie lokalnej i na stronie Urzędu Miejskiego no jest takim czynnikiem, no, który dość mocno go obliguje do tego, żeby jednak poważnie podchodził do zgłaszanych projektów. A i same tryby regulamin konsultacji społecznych i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zmuszają inicjatorów czy wnioskodawców do tego, żeby te, te pomysły były poważne. Tak bym to ujął. Ale czy, czyli ocenia pan, że jednak prezydent yy, bierze to pod uwagę i jest to dla niego poważna strona, czyli wy po prostu i nie ma, żadnych. Że... mojej ocenie tak. W mojej czyli... ocenie tak I, no, i jest to też y, opinia, no nie tylko moja Także, nie, także moich współpracowników w organizacji. E, a my bardzo, dość, no, bardzo mocno pilnujemy tej rzeczy z racji tego, że, że, że i Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, i regularnie konsultacji Społecznych to są takie nasze e, powiedziałbym kolokwialnie dzieci, e, o które staramy się dbać. Czyli i, w sumie opłacało spodniemy. się jednak szarpnąć się na tą, na tą właśnie taką liczbę głosów e, dla Was jako za właśnie Zawalczyć o to. I tak dalej, że jednak ten prezydent liczy się z głosami. E, Dokładnie tak. tak. Proszę mi powiedzieć tak już na sam koniec, to tak absolutnie z Pańskiego doświadczenia. Czy ma Pan wrażenie takie, że w Słupsku dzięki tym zmianom, które się pojawiły, można zaobserwować coś takiego jak wzrost zaufania publicznego? Że ludzie czują się bardziej sprawczy i, i faktycznie y, współdecydują o miejscu, w którym y, żyją, a ponadto ich głos naprawdę się liczy, to znaczy mają swego rodzaju gwarancję, że w momencie kiedy zabiorą głos zostaną wysłuchani y, i to się później przełoży na konkretne realia y, w ich codziennym hmm. życiu. Myślę, że tak. Jeszcze stosunkowo niewiele czasu minęło mhm. od momentu wprowadzenia tych rozwiązań. I na jednoznaczną opinię to trzeba by było jeszcze zaczekać. W moim przekonaniu i z takiego mojego bezpośredniego obserwowania sytuacji z politycznej i samorządowej, i społecznej w Słupsku, uważam, że tak, że, że ta e, świadomość społeczna, przede wszystkim świadomość tego, że ja mogę coś zrobić, e, a po drugie, że robię to i że faktycznie to przynosi jakieś skutki, ta świadomość wzrosła. Mhm. W moim przekonaniu tak, wśród moich przyjaciół, wśród moich współpracowników tak. E, to, co nam się udało zrobić, e, to jest proces, to, to jest inicjatywa procesu, który dopiero e, zaczyna się dziać, dopiero zaczyna się rozpędzać ta to, to, to wielka lokomotywa społeczna e, i w moim przekonaniu minie jeszcze parę lat, zanim faktycznie mierzalnie będzie można stwierdzić, czy ta świadomość społeczna i ta e, świadomość wpływu i ten wpływ, poczucie wpływu na to, co się dzieje w Słupsku, wśród mieszkańców będzie faktycznie zauważalnie większe. W moim prywatnym odczuciu tak. Już tak się powoli dzieje. W takim razie gratulujemy sukcesów, życzymy kolejnych i proszę trzymać kciuki za inicjatywę łódzką. Bardzo dziękuję Serdecznie za... wspieram całym sercem, z racji tego, że, że też uważam, że ta liczba 6 tysięcy jest dosyć zaporową liczbą i tutaj w Słodku no, mocno trzymamy kciuki za Państwa inicjatywę. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć i raz jeszcze dziękuję za udział w audycji. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.